Na Chrzcie Świętym każdy z nas otrzymał wyjątkową godność, godność Dziecka Bożego. Ty i ja staliśmy się córkami i synami Boga, włączeni w Jezusa Chrystusa. Dziś święty Jan Apostoł przypomina nam to powołanie, Rzeczywiście zostaliśmy dziećmi Bożymi, ale mówi, nie wiadomo jeszcze, kim będziemy, czyli czy wytrwam w tym powołaniu. Teraz jestem dzieckiem Boga, tak, ale czy taki będzie mój stan później, czy wytrwam w wierze? Mówi święty Jan, nie wiemy, nie wiemy kim będziemy, nie wiemy jak się potoczy nasze życie, czyli ja i Ty nie możemy być pewni zbawienia, bo nie wiem jak skończę, w jakim stanie mojej duszy dobiegnę do mety, jaki będzie kres. Bóg chciałby, by wszyscy zostali zbawieni. Taka jest Jego wola. Bóg chce, mówi wprost święty Paweł, Bóg chce, by wszyscy zostali zbawieni. Ale czy tak będzie? To zależy ode mnie, od ciebie. W jakim stopniu będę się starać, w jakim stopniu się wysilę, będę dbać o moje życie duchowe. Dlatego też, ponieważ nie mam pewności, ale mam tylko nadzieję, muszę ciągle czuwać, modlić się, trwać w stanie łaski uświęcającej, w stanie, który daje mi sakrament spowiedzi, pokuty, pojednania, by móc zawsze przyjmować Jezusa w Komunii Świętej to w tym zjednoczeniu z Jezusem w Komunii Świętej dziecięctwo Boże we mnie się pogłębia, rozwija. Dlatego też my, którzy jesteśmy dziećmi Bożymi, powiedzi, powinniśmy pamiętać, że ten stan zobowiązuje mnie, skłania do tego, by z nadzieją i pragnieniem w sercu coraz bardziej pogłębiać zjednoczenie z Jezusem. A jednocześnie jest to dla nas przestroga. Dzisiaj, którą święty Jan kieruje, nie wiadomo jak będzie jeszcze ze mną. Czy wytrwam, czy pokonam pokusy, czy na końcu mojego życia rzeczywiście okaże się, że jestem w stanie łaski uświęcającej pojednaniu z Bogiem, w zjednoczeniu z Nim, w miłości z Nim, jako prawdziwe dziecko Boże. Bóg tego pragnie, do tego nas zaprasza, chociaż Ty i ja przechodzimy przez różne trudności, przeciwności życia. Na tej drodze dziecka Bożego idziesz także przez różne doświadczenia, i czasami trzeba nawet walczyć, zmagać się. Niektórzy stawiają pytanie, dlaczego tak jest? Trudno. W tym doświadczeniu różnych zmagań Twoja wiara się doskonali. Ty możesz dać świadectwo, że rzeczywiście kocham Boga. Jestem Mu wierna. Wytrwam przy Nim. Jestem wierny Panu mimo przeciwności. Jezus wprost mówił o tej drodze chrześcijanina w ten sposób. Na świecie doznacie ucisku. W Ewangelii Jana w XVI rozdziale. Czyli na świecie doznacie różnych trudności. Ale nie lękajcie się, bo jestem z wami. Idę z wami. A w Dziejach Apostolskich w XIV rozdziale czytamy słowa Jezusa. Który tą drogę określa w ten sposób. Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Idziemy właśnie do Królestwa Bożego, do życia wiecznego przez te uciski. Różne trudności, przeciwności, więc nie dziwimy się, gdy one przychodzą. Bo idziemy do życia wiecznego przez także próby. To jest droga każdego z nas w ucisku, bowiem w trudnościach wyrabia się Twoja wytrwałość, Twoja wierność, Twoja ufność, bo przezwyciężasz te wszystkie zmagania nadzieją w Bogu, czerpiąc siłę z modlitwy i z sakramentów. Święty Paweł powie wprost do Tymoteusza, walcz o wiarę zdobądź życie wieczne, do którego zostałeś powołany. A więc jest to także walka. Walka o życie wieczne. Walka o naszą przyszłość. O ostateczne wieczne zbawienie, które zostało dla nas przygotowane. Tak, Jezus prost o tym powiedział dziś w zakończeniu tych ośmiu błogosławieństw. Wielka jest wasza nagroda w niebie. A więc nie idę po omacku, nie idę w próżni, ale idę mając przed sobą konkretny cel, życie wieczne. Wielka jest wasza nagroda w niebie. Ta nagroda jest dla każdego z nas już przygotowana. Dlatego z nadzieją, z wytrwałością, z ufnością w sercu, Idź dalej, podejmując wysiłek, podejmując wszystkie te trudy, a Bóg będzie Ci dopomagać. Ci święci, którzy nas poprzedzili na wiecznej, do wiecznej ojczyzny, oni także przeszli przez różne trudności. Jak uczy święty Jan w Apokalipsie w dziś czytanym 17 rozdziale ta wielka wspólnota w niebie, która nieustannie się powiększa, to ci, którzy przychodzą, czyli idą, dołączają nieustannie, idą z wielkiego ucisku, mówi Słowo Boże. Czyli przechodzą przez różne trudności, ale dodaje święty Jan, to ci, którzy opłukali swoje szaty we krwi baranka je wybielili. To jest Eucharystia. To tutaj, we krwi Jezusa, wybierasz swoje życie. Oczyszczasz się z grzechów, z brudów. W sakramencie pokuty, pojednania odzyskujesz nową godność i świętość Dziecka Bożego. A w Eucharystii, gdy Chrystus umiera w Jego krwi, tutaj, w czasie przeistoczenia, ty zanurzaj się duchowym aktem zjednoczenia, by łaska Jezusa oczyszczała Cię, wybielała, uświęcała, aby móc doświadczać przemiany. Ci święci, którzy przeszli przez wielki ucisk, opłukali swoje szaty, czyli swoje życie i we krwi baranka za życia ziemskiego je wybielili. Idź i ty czyń podobnie, czerpiąc łaskę z sakramentów, zanurzając się we krwi Jezusa w Eucharystii, w adoracji, aby osiągać świętość, która rozpoczyna się tu i teraz już na ziemi. Dlatego też nie odkładamy naszego nawrócenia. Nie odkładamy tego na jutro. Tu i teraz jest czas naszego zbawienia. Tu i teraz Bóg wyciąga do nas swoją rękę, bo chce, by wszyscy zostali zbawieni i dołączyli do wiecznej Ojczyzny, by tam nikogo z nas nie zabrakło. Módlmy się o to, z ufnością w naszych sercach.